24 i dwudziestu Zdrowaś i łaski To można, można Oczywiście można, można. można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni. <śmiech> Ktoś, kto nam macha do nas. Jakieś 300 metrów przed nami. Co robić? Pobierze zwolni. I podjeżdżaj powoli, to może być zasadzka. Jaka wygląda? To gól lub jakiś mutant? Wygląda mnie na człowieka, ale to może być gól. Stąd nie widać. Ubrany w jakieś łachy, podpiera się jakimś długim czymś. Różnicą? Hmm. Szemu? Przed wojną były takie... za... mniejsza z tym. Dobra, broń w gotowości i wstrzymaj wóz. Zaryzykujemy. Pogadam z nim przez wizjer. Pojazd zatrzymuje się, John podchodzi do drzwi i odsuwa wizjer. Kim jesteś i czego chcesz? Spogląda na włóczęgę przez niewielki otwór. Jestem ubogim wędrowcem. Idę już wiele dni i kończą się zapasy. M moglibyście mnie państwo podwieźć do najbliższej osady? I jeśli będzie, trzeba zapłacę. Hmm, niech ci będzie, ale najpierw oddawaj broń. Nie, nie, nic takiego nie mam, chłopcze. Jedynie mój konstur służy mi do obrony przed zwierzętami takimi różnymi. Poza tym, stary już jestem, nie siły wywalczyć. Otwiera drzwi. Dobra, wsiadaj. I wpuszcza starca do środka przyczepy. Sporznicie sobie tutaj, dziadku. Przepraszam za ten bałagan, ale nasz kolega. E, dobra, nieważne. Mike, ruszamy! Samochód rusza. Dziękuję, dziękuję. O, a, a cóż to? Ra, Radio stacja? Zgadza się, nazywam się John Barry prowadzący stalowego radia, a to moja ekipa. O, jakże miło was poznać, zacni panowie, słuchałem zawsze pańskiej audycji, e, przynajmniej dopóki nie wysiadł mi radio, to chyba baterie. Dziadku, daj sobie spokój z tym grzecznościami, Mówimy do siebie bardziej bezpośrednio. Co za czasy, co za młodzież, zero szacunku. No, no, no niech będzie panowie, to znaczy się yy, chłopcy. Ja nie przedstawiłem się. Jestem, e, e, cholera jak to było. Nie pamiętasz jak się nazywasz? No, tak jakby. Wiesz chłopcze, kiedy żyjesz na pustkowiach samotnie tak długo, to różne dziwne rzeczy się z człowiekiem dzieją. Jedni zapominają własnego imienia, inni zaczynają mówić do siebie, zaczynają się nawet tacy, co warią zupełnie. Ze mną na szczęście nie jest jeszcze tak źle. Fiodor! Co? Jaki Fiodor? To ja to moje imię, Fiodor tak, Ale proszę, nie każ mi przypominać sobie nazwiska. W porządku, nie wystarczy. A więc skoro już tu jesteś, to powiedzmy coś naszym słuchaczom, Fiodorze. Jesteśmy teraz na, na, na wizji? Tak, nie, jak już nadajemy, to zazwyczaj leci wszystko, co akurat się wydarza. A ty, łapem stopa, przerwałeś audycję, więc teraz możesz swoje pięć minut na czasie antenowym mieć. A co za zaszczyt, to to może opowiem pewną historię? W zasadzie to już legendę. Niech będzie, tylko nie rozgada się zbytnio. Akumulatora nie wystarczy na długo. Musisz się streszczać. I w porządku, pamiętam. I, ale, ale chłopcze, poratowałeś mnie może jakąś butelką wody i w gardle mi zasłod upał. Trzymaj, dziadku. Wędrowiec pije łapczywie. Dziękuję, dziękuję. Mm -hmm. No dobrze, więc już opowiadam. Yy, otóż kilka lat przed wojną, w roku 2052, tak, 2050, nie, przepraszam, 2059, tak, tak, yy, w 2059, naukowcy ze Związku Radzieckiego dokonali wiekopomnego odkrycia. Tak, tak, wszyscy to wiedzą, wymyślili coś, jakiś nowy sposób na wzbogacenie uranu. Trzeba było zacząć mierzyć siły bomby jądrowej w gigatonach, cholerni komuniści. Nie, to miałem na myśli synku. Jestem twoim synkiem. Nieważne, mówię dalej i nie przerywaj mi już. Otóż opracowali oni urządzenie zdolne zmieniać fale mózgowe ludzi na podstawie metody Eulera, zastosowanej do krzywej gaussa, która to otrzymana w wyjęciu. Spokojnie, Fiodorze, bo się udusisz. Uważaj, no, Poludska, nie równaniami matematyczno-fizycznymi. Innymi słowy, wymyślili sposób na kontrolę ludzkich umysłów. Niestety, pięć lat później po uruchomieniu tego projektu w większej skali wyszły na jaw skutki uboczne. I sami naukowcy stali się ofiarami swojego eksperymentu. Zginęli. I tak nie. Pytanie jakże proste, lecz odpowiedź na nie jest trudna. Stali się żywymi tropami, które teraz strzegą swojego dzieła, nawet po śmierci. Cóż, trochę przerażająca ta opowieść. Dobrze, że to tylko legenda. Hehehe, <śmiech> w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Co masz na myśli? Radiostacja gaśnie z powodu wyczerpanego akumulatora. Słuchać tylko szum. Mm, to jest. Co jest? To to ma być? Mi to! wali ręką w radio. Cholerny żang. A, i tak muszę na wydłoić. Chodź piesku, potem się tym zajmiemy. Dwie godziny później. Ej, kto tam stoi? A to nie jest czasami Co ten co w radio mówiło o szóstej księdze Tory. Mm. Podejdź do niego, o jest Witaj Mojsza Iwajowiczu Aj, John Berry Właśnie pana szukałem, panie Johnie Berry Ja, Mosie Blomstein Chcę być pana osobistym bankierem Zostałem wyrzucony przez nabiego Musisz mnie, za przyjęć, Johnie przyjmij mnie Johnie, Johnie Zostaw proszę mnie. Johnie proszę Dobra, masz sobie jakieś gnata, czy jakąś broń Mamy cię przeszukać, odstrzelić, czy coś? Mam trochę kopiejek To sobie jest chowaj. Dziękuję Siadaj do środka może, może, może, udało ci się Johnny Berry, Johnny Berry Nie wyobrażacie sobie, co mnie spotkało Co mnie spotkało Mnie, Moshego Blumsteina Wyrzucili mnie z synagogi Kazali mi iść precz Na banicję mnie skazali Skąd ja mogłem wiedzieć, że Macie koszarne jedzenie? Co się tam powinno znaleźć? Chore Johnny I co teraz? Gdzie jedziemy? No, póki co, to wypadałoby złożyć sprawozdanie z poprzedniej misji i ty jeszcze tego pana, który siedzi z tyłu oddelegować. Szalam. Zrzuciła mnie twoja historia. Nie znasz mojej historii, ale ja powiem ci ją. Bo to było tak, że po, po, po, po tym jak byłem u was i opowiadałem w stali o o, o, o... o szóstej księdze Tory, o której nie mogłem byłem wam opowiadać, wyrzucili mnie, wyrzucili faryzeusze, sprzedawczycy i judasze. A potrafiłem tak wiele. Nie sądzisz, że trochę za bardzo się na co bążałasz? Jak się wyrzucili, to znaczy, że zasłużyłeś, bo złamałeś zasady, które obowiązywały w tej społeczności. Nie doczytałem szóstej księgi, nie wiedziałem, że nie można o niej mówić. Hej, jaj, waj. hej, hej. Hej, Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak mnie słychać? Jak się bawicie? Jesteście gotowi na disco? No to my. No, a przed mikrofonem John Berry, jak zwykle. Przed salowym radiem... Będziecie wy, słuchacze. No, także jeżeli działa, to bardzo się cieszę. Nagły koniec audycji był spowodowany tym, że no niestety akumulator padł pod wpływem Fiodorowego przesłania. No cóż, niestety, tak się dzieje, co poradzić. Ale opowieść Fiodora była jakże niezwykła, jakże wiele różnych dziwnych czynników prowadziła do naszego rozumowania. No cóż, niestety już go z nami nie ma. No, oczywiście jest wśród żywych jednak nie ma go wśród ma. Dobra, źle. Zostawmy ten temat, dobrze? Bo znowu jakieś dziwne tematy poruszaj, no i będzie źle. Wymieniłem też akumulator w miejscowym sklepie, no wiadomo, zepsu się to trzeba naprawić. No i muszę przyznać, że to był chyba najlepszy interes, jaki ukręciłem. Sprzedawca na widok mutantów niemal nie szedł na zawał ze strachu. Był tak zestresowany, że w zamian za mój akumulator zaoferował mi swój najlepszy, jaki miał na stanie, no i trzeba przyznać, że nie jest to byle jaki akumulator. I do tego żadnej opłaty. O! Aż że ręka rękę, to mogę wam powiedzieć, że, drodzy słuchacze, wpadnijcie do sklepu Lewa Śrubka w osadzie Podole. Mają tam naprawdę dobre ofertę. Obecnie jesteśmy już na miejscu z powrotem w stali. Póki co mamy jeszcze czas, to powtórzę wam zakończenie opowieści Fiodora o wynalazku. Oszowa maszyna... Cholera jasna, nie dacie mi w spokoju. Wejść! Pułkownik zywa. Dobra, powiedz, że zaraz przyjdę. Tak jest. Ech, no to teraz składania raportu. No trudno, opowieść dokończę później, jak wrócę. A to co? Skąd tu się wzięła kaseta magnetofonowa? Nie kojarzę jej kompletnie. No nic, później się sprawdzi. No to co? Do usłyszenia, moi drodzy słuchacze. Tego znowu, weź! Przyszedłem jak chciałeś. O, wodeck, nie sądziłem, że to powiem, ale tak, dobrze, że tu jesteś. Posprzątaj ten bałagan, a ja idę na spotkanie z dowództwem. Ale przecież to nie moja wina. To był spadek. Twoja czy nie twoja? Balfrok był twój. Przez tego skurczybyka wyjazd na misję się opóźnił, bo nam kabel poprzegryzał. Że o tym całym syfie temu towarzyszącemu nie wspomnę. Posprzątaj to migiem. Jak wrócę ma być czysto. No dobra już, dobra. No nie dotykaj niczego, żebyś wiedział. Jak mam sprzątać nie dotykając niczego? Przecież sam sobie. Wodecki! Mm, nie do mnie! Wiesz dobrze o co mi chodzi. I wyłącz radostację, nie robić słuchaczom jak kiedyś. No dobra, idź już. Ech, nikt nie docenia pracy naukowca. Ooo, przedwojenna kaseta magnetofonowa. Ciekawe czy działa? A tak, radostacja. Melduję się! Spocznij i słuchaj, John. Dostałem świeże informacje, których prawdziwość trzeba sprawdzić niezwłocznie. Sprawa jest poufna, więc zabraniam ci mówić o niej na audycjach radiowych. Czytam tych twoich. Nie chcę, żeby całe pustkowia wiedziały, co robią łowcy mutantów. Zrozumiałem, pułkowniku. Dobrze. Dostaniesz potrzebny sprzęt i zapasy. A teraz prowadzę cię szczegóły. Otóż gdzieś na zachodzie dawnych ziem Związku Radzieckiego, blisko granicy, znajduje się przedwojenny kompleks badawczy ukryty pod ziemią. Nasi zwiadowcy i informatorzy znaleźli kiedyś dokumentację techniczną dotyczącą badań, jakie miały tam miejsce. Chcę, żebyś tam pojechał i zabezpieczył teren, a kiedy to zrobisz, nadaj sygnał przez radio. A jakie badania tam przeprowadzono? Tego nie mogę ci powiedzieć, ale domyślę się zapewne, że ma to związek z naszą polityką. Taka odpowiedź musi ci wystarczyć. Panie pułkowniku, z samym szacunkiem, ale jeżeli mam czegoś szukać, to wolałbym wiedzieć, co jest celem misji. Barty jesteś. No dobra powiem ci. W 2059 ruscy wymyślili swoją wersję projektu oczyszczenia i nazwali ją Eden. Z rosyjskiego Emulator Default Średa jest testenny. Według raportów dołączonych do dokumentacji maszyna działająca w tym projekcie wykazuje znacznie lepsze rezultaty od amerykańskiego Gecka oraz działa na znacznie większym terenie. Jeżeli takie urządzenie jeszcze istnieje i nadal jest zdolne do działania, to chcę, by kontrolowali je owcy. Z odnalezionych informacji wiem też, że wejście do podziemi jest zamknięte zamkiem elektronicznym. Powinien on wytrzymać wojnę nuklearną, bo cały kompleks leży w miejscu najsłabiej dotkniętym wojną. Tu masz współrzędne. Hasło dostępu jest gdzieś zapisane w formie kodu. Spodziewam się, że będzie to dysk twardy komputera, może jakaś taśma magnetyczna. Miejmy nadzieję, że przetrwało to wojny. W każdym razie, jeżeli się czegoś dowiem, dam ci znać przez radio. Wiesz już czego szukać? Tak jest, panie pułkowniku. Ile mam czasu na wykonanie tego zadania? Yy, nie narzucam ci go, gdy udajesz się w nieznane tereny. Chcę jedynie, żeby ta misja została wykonana jak najszybciej. Więc spiesz się i w miarę możliwości nie marnuj czasu po drodze. Masz jeszcze jakieś pytania? Czas nagli. E, tylko jedno, dlaczego ja? Masz w sobie potencjał, chłopcze Wykazałeś się ostatnio sporą odwagą i zaangażowaniem w sprawę Potrzeba nam takich ludzi jak ty Uważam, że na tej misji zyskasz wiele doświadczenia Może nawet powierzę ci posterunek polowy, gdyż założysz na miejscu takowy Wykaż się, a pomyślę o twoim awansie, chłopcze Wszystko jasne? Tak jest, panie pułkowniku Dobrze, wyruszycie jutro o świcie, a teraz odmaszerować. John, idąc do przyczepy, rozmyślał nad tym, co powiedział mu pułkownik. Nad awansem, nad celem misji. W myślach obliczał, ile dni zajmie mu dostanie się na miejsce. Ale jedna myśl nie dawała mu spokoju. Nietypowe podobieństwo historii opowiedzianych przez Fiodora i pułkownika. Czy one naprawdę mają ze sobą wspólnego coś więcej, Niż tylko przełomowy rok 2059? Czy może to czysty zbieg okoliczności? Szczególną uwagę Johna przykuła przedwojenna kaseta magnetofonowa, którą znalazł dziś pod wieczór w przyczepie. Przypuszczał, że prawdopodobnie należona do wędrowca. W tym momencie łączenie tych dwóch opowieści w jedną wydało mu się niesamowicie głupie, lecz dla uspokojenia sumienia postanowił sprawdzić, co jest nagrane na kasecie? Wróciłem! No wodecki, dobra robota. Wreszcie na coś się przydałeś. Hi. Zaraz tutaj na stołku leżała jedna rzecz. Przedwojenna kaseta magnetofonowa? No dokładnie. Gdzie ona jest? No i w tym jest pewien problem. Że co? Kiedy skończyłem sprzątać, to chciałem co ją przesłuchać. Wygrzebałem z jednej z szafek sterotwarzacz, ten, który ostatnio... Eee, zdobyłeś no i odpaliłem tą kasetę. Grzebałeś w... i, i co? Działa co najmniej jest? Jakaś kobieta czytała cyfry. Odpalaj, muszę to usłyszeć! Eee, niestety to niemożliwe. CO?